Rozdział drugi. Złodzieje tożsamości Semitów ruszają na podboje. Jak doszło do rozproszenia diaspory Żydów? Rozproszenie Żydów było nieszczęściem ludzkości z powodu ich destrukcyjnej roli w innych społecznościach, w których byli mniejszością. Z kolei rozproszenie rzymskich chrześcijan na skutek prześladowań pozwoliło rozprzestrzenić chrześcijaństwo, w nawiasie religię monoteistyczną, na inne narody. W odniesieniu do Żydów proces rozproszania rozpoczął się w roku 586 przed Chrystusem z powodu ich niewoli babilońskiej. Część populacji żydowskiej została wtedy skazana na wygnanie. W roku 538 przed Chrystusem Cyrys pozwolił Żydom na powrót do Palestyny, ale wielu z nich dobrowolnie pozostało w Babilonie. W I wieku przed Chrystusem Połowę mieszkańców ważnego miasta Aleksandrii stanowili Żydzi, natomiast w I wieku po Chrystusie już 5 milionów Żydów żyło poza Palestyną. Spis ludności imperium zarządzony przez Klaudiusza w roku 48 po Chrystusie wykazał 7 milionów Żydów w granicach cesarstwa, z tego tylko 2,5 miliona w Palestynie. Poza granicami imperium żyło około miliona Żydów. Wielka fala rozproszenia Żydów wezbrała za czasów Tytusa. Załamała się wtedy współpraca Sanhedrynu z władzami Rzymu, czego przykładem była współpraca arcykapłana Kajfasza z namiestnikiem Piłatem. Żydzi sami sprowokowali prześladowania. Zaatakowali oddziały rzymskie w Masadzie i Antonii, więc Rzym zajął Jerozolimę. Zażądano poddania miasta. Trzy różne zwalczające się frakcje obrońców nie mogły dojść do porozumienia, w nawiasie poddawać miasto czy się bronić, w trakcie czego doszło do wymordowania emisariuszy rzymskich. W roku 70. armia rzymska pod wodzą Tytusa rozpoczęła oblężenie. Po zdobyciu miasta zniszczono drugą świątynię, odnowioną po renowacji rozpoczętej przez Heroda, a trwającą 46 lat. Zginęło ponad milion obrońców lub zostało sprzedanych w niewolę. Skończyła się wszechwładza arcykapłanów, w nawiasie saduce uszy. Jedynymi strażnikami zarówno prawdziwej, jak i fałszywej kabały zostali faryzeusze. Odbudowa świątyni stała się głównym celem templariuszy, różokrzyżowców, prekursorów masonerii głównych rytów. Rzymianie zajęli całą Palestynę oprócz twierdzy Masada, która broniła się jeszcze przez 3 lata i ostatecznie padła w 73 roku. 950 obrońców, włącznie z dziećmi i kobietami, popełniło zbiorowe samobójstwo, a Masada przeszła do historii jako przykład heroicznej obrony aż do śmierci obrońców. Po 50 latach względnego współżycia Żydów i Rzymian, ale po wstąpieniu Hadriana na tron, kazał wznieść na ruinach Jerozolimy nowe miasto, a Elia Kapitolina. Lecz powodem do buntu był wydany przez niego zakaz obrzezania jako barbarzyńskiego anachronizmu. Wybuchło słynne powstanie pod wodzą Bar Kochby. Wielu Żydów traktowało go jak Mesjasza, a krucha szansa na zbudowanie państwa skłoniła Żydów do powstania. Początkowo oczyścili ziemię Judei z Rzymian. Hadrian wezwał z Brytanii zdolnego wodza Seweryna. Stłumił powstanie, a Bar Kochbę skazał na śmierć. Zginęło około pół miliona Żydów. Pozostałych sprzedano w niewolę lub zostało wcielonych do gladiatorów. Na miejscu świątyni dokonano profanacji przez wzniesienie świątyni Jupitera Kapitalińskiego. Prowincję nazwano syryjską Palestyną. Żydom zakazano wstępu do Jerozolimy i z rozkazu Hadriana zostali wygnani z Palestyny. Odtąd wszyscy Żydzi z diaspory uważają Palestynę za swoją prawdziwą ojczyznę. W tym również i niestety Żydzi Hazarscy, którzy w 90% nie są Żydami, a ich przodkowie nigdy nie stanęli na ziemi palestyńskiej, co nie przeszkodziło im w zbrodniczym najeździe na Palestynę a przedtem na wywłaszczenie tożsamości nie tylko Żydów w ogóle, ale tożsamości potomków Abla, których Jahwe orzekł narodem przez siebie wybranym. Po zniszczeniu w 70. roku Jerozolimy i drugiej świątyni ośrodki żydowskie przeniosły się z Babilonu do Persji. Kilka wieków później do Hiszpanii, Francji, Niemiec, Polski i Rosji, w nawiasie od strony Krymu, na koniec do Anglii, gdzie dokonali rozłamu chrześcijan na protestantów i katolików i prześladowań tych ostatnich za czasów Kramuela. W diasporze żydowskiej nastąpił polityczny rozłam na syjonistów, w nawiasie, choć wtedy jeszcze nie pojawiła się ta nazwa, którzy chcieli powrotu do Palestyny. Inni uważali, że nie jest to konieczne. Mało tego... Uważali rozproszenie za dzieło opatrzności, gdyż dzięki rozproszeniu judaizm został rozniesiony. O nawiasie nie rozleczony. Po świecie jako religia monoteistyczna. Jak wiemy, chrześcijanie także byli prześladowani przez Rzymian i rozproszyli się po świecie z Chrystusowym, także monoteistycznym przesłaniem miłości bliźniego. To doprowadziło do dramatycznych konfliktów z ortodeksyjnymi Żydami. Konflikt sprawił, że nauki kabalistyczne, zafałszowane już w okresie niewoli babilońskiej, nabrały na wygnaniu obu religii charakteru antychrześcijańskiego. Taki właśnie, radykalnie wrogi nauczaniu Chrystusa wydźwięk, posiada Talmud babiloński powstały w VI wieku, a nie jak twierdzą Żydzi przed Chrystusem. Od tego czasu trwa zaciekła wojna kainitów z chrześcijaństwem. Jego destrukcja od wewnątrz i z zewnątrz, co przełożyło się na główne dramaty cywilizacji chrześcijańskiej, takie jak wojny, zwłaszcza dwie globalne oraz krwawe rewolucje – angielską, w nawiasie kromuolowską, francuską 1790 i żydobolszewicką w Rosji carskiej w 1917 roku. Szczególnie nienawistne postawy przyjęli wobec chrześcijaństwa kabalistyczni gnostycy żydowscy. Rozgłaszali, że tylko oni zachowali prawdziwe Ewangelie chrześcijaństwa. Fałszywa okultystyczna kabała żydowska oraz gnostycyzm i manicheizm twierdziły, że Adam i Ewa byli potomkami diabła, co miało u chrześcijan wywołać przekonanie, że cała ludzkość pochodzi od Lucyfera. Istniały opowieści o współżyciu Adama i Ewy z demonami. Ebo i Nici trzymali się sfałszowanej Ewangelii św. Mateusza, Markozjanie sfałszowanej Ewangelii św. Łukasza, Walentynanie sfałszowanej Ewangelii św. Jana. Wszyscy twierdzili, że ich sfałszowane Ewangelie są prawdziwymi opowieściami o życiu i nauczaniu Chrystusa. Były jeszcze teksty ofickie. Sławiły węża i opisywały obrzędy tego rytuału. Fałszywa, okultystyczna kabała żydowska miała wymowę agresywnie antychrześcijańską, odziedziczoną po sektach gnostyckich i manichejskich. A wszystkie wpisywały się w jednolity front antychrześcijański. Tacy na przykład, Eboinici. Ich nazwa pochodzi od hebrajskiego wyrazu znaczącego ubogi. Uważali się za ludzi, których Jezus wymienił, w nawiasie, wyróżnił, w kazaniu na górze. Działali w Palestynie i Syrii. Z Nowego Testamentu uznawali jedynie okrojoną Ewangelię św. Mateusza. Praktykowali obrzezanie i szabat. Nauczali, że Jezus był tylko synem Maryi i Józefa, a osobiste cechy wyniosły Jezusa na nominalną pozycję Syna Bożego. Chrześcijanie rewanżowali się eboinistom oskarżeniami o poligamię. Należy jeszcze powrócić do pojęcia fałszywej kabały, co oznacza, że istnieje kabała prawdziwa. W Babiloniu w VI wieku przed Chrystusem doszło do sfałszowania pierwotnej kabały. Ustnej tradycji Salomona. Rozróżnienie tych dwóch kabał jest niezwykle istotne dla wojny z chrześcijaństwem, dywersji w chrześcijaństwie. Na tajnych spotkaniach kilkuset uczniów sekty faryzeuszy pielęgnowało szacunek dla ortodoksyjnej wiary i narodowej dumy, co było warunkiem przetrwania tych wartości w warunkach niewoli. Niestety przestali interpretować kabałę uniwersalistycznie, ogólnoludzko. Nadali jej charakter rasistowski, dotyczący tylko hebrajczyków i obiecujący tylko to, co będzie korzystne tylko dla Żydów. Ta nowa, fałszywa kabała podważa uniwersalność Boga. Określenie Bóg Izraela tłumaczyli w ten sposób, że chodzi o Boga wyłącznie żydowskiego. Zapomnieli o słowach Salomona, który chciał świątynię uczynić także świątynią dla obcych nacji. Nowy Bóg fałszywych kabalistów stał się wrogiem gojów. Formuła dzieci Izraela dotyczyła wyłącznie narodu hebrajskiego. W rezultacie misja pierwszych patriarchów. Adama, Enocha i Abrahama straciła ich misyjność, symboliczną moc. Oczekiwali na Mesjasza, który już nie miał odkupić winy wszystkich ludzi, tylko być zbawcą żydowskim, ziemskim królem, który im podporządkuje wszystkie ludy. W rezultacie Ziemia Obiecana, która w kabale uniwersalistycznej oznaczała tylko rzeczywistość, w nawiasie stan duszy, zaczęła być rozumiana jako izraelskie państwo. Tak zrodził się żydowski rasizm. Tak fałszywi kabaliści babilońscy wykoncypowali sobie żydowskie wybraństwo przez jachwę i podbój pozostałych narodów. Zamordowali Chrystusa, a ich pomiot morduje jego kościół. Ta nowa kabała, w nawiasie tradycja faryzejska, była początkowo przekazywana ustnie. Potem przeniosła się do Talmudu, a postać ostateczną otrzymała w księdze Zohar. Co prawda faryzeusze byli pod wpływem panateistycznego chaldeizmu, ale zachowali rasizm wynikający z ich rzekomego wybraństwa. Wyszli z religii boskości człowieka, w nawiasie Żydów. Uznali, że to ubóstwienie ich rasy, ich nacji. Mesjasz przestał być dla nich przyszłym odkupicielem. Zdegradowali go do roli ziemskiego króla, ich króla, który będzie opiekował się tylko Żydami, a inne nacje tępił i zniewalał. Musimy tu docenić skalę i rolę fundamentalnego pęknięcia, podziału świata na Żydów i Gojów. Z tego fałszywego kabalizmu wyłonił się dualistyczny gnostycyzm, między innymi okultystyczny system Szymona Maga, w nawiasie I wiek przed Chrystusem. Fałszywego kabalisty, mieszkańca Samarii, który wmawiał Żydom, iż posiada moc nadaną mu przez Boga, którą jednak dopiero starał się odkupić od apostołów, stąd wzięło się pojęcie symonii, czyli kupowania i sprzedawania godności kościelnych i związanych z nim dóbr kościelnych. Niestety, dość powszechnej w kościele okresu średniowiecza. W nawiasie świętokupstwo. Dualizm gnostycki dążył do rozdarcia jedności stworzenia i zrodził postać Lucyfera. Opowieść o jego buncie sankcjonowała to rozdarcie. Nesta Webster w Secret Society, a jest ona najwybitniejszą znawczynią tajnych sekt i masonerii, pisze o tej fałszywej kabale w odróżnieniu od prawdziwej. Wykazuje, że spekulatywna warstwa żydowskiej kabały nie miała tylko żydowskich źródeł pochodziła od perskich magów, z neoplatonizmu i nowopitagoreizmu. To na tej podstawie inny autor, Górzyno de Muso stwierdzał, że istniały dwie kabały, dawna tradycyjna, wywodząca się od pierwszych patriarchów, i późniejsza, zła, fałszywa, okultystyczna kabała skażona przez rabinów. Także jeszcze inny znawca kabały, PJ Bidrak. Wiąże z objawieniem, jakiego mieli dostąpić pierwsi patriarchowie i przestrzega o konieczności odróżnienia jej od fałszywej, zmanipulowanej później kabały stworzonej przez rabinów fałszujących tradycją talmudyczną, o czym pisze pastor Eli James w jego miażdżącym studium od Kaina do Hazarii. Pisze on o kainitach, potomkach Kaina, ale kainici istnieli też realnie jako sekta gnostyczna o której Herwi Mason, w cytowanym już słowniku herezji w kościele katolickim, strona 158, tak pisze. Działała w II wieku. Głosili, że nad Demiurgiem, stwórcą świata, stoi istota najwyższa, w nawiasie Masonów najwyższy budowniczy świata. Kain był według sekty Kainitów synem owego najwyższego Boga. Abel zaś dzieckiem Demiurga, stwórcy. Z tego powodu sekta czciła Kaina. Kainici nauczali także, iż Judasz miał umiejętność przewidywania przyszłości i wydał Żydom, w nawiasie faryzeuszom, Jezusa Chrystusa, ponieważ odgadł, że tak będzie lepiej dla przyszłości człowieka. Jedną ze świętych ksiąg sekty była zresztą Ewangelia Judasza, z tego względu kainitów niekiedy nazywano judaitami. Odrzuciwszy Stary Testament, kainici judaici wielką czcią darzyli osoby przez Biblię potępione. Sodomitów, Ezawa, Koracha. Nie uznawali dogmatu o zmartwychwstaniu ciał i nakłaniali ludzi, aby niszczyli wszelkie dzieła stworzenia, jako złowrogie twory kłamliwego demiurga. Twierdzili, że aniołowie zachęcają do grzechów, które są zresztą tylko złudzeniem. Ich przeciwnicy utrzymywali, że kainici nie uznają żadnych zasad moralnych i żyją w rozpasaniu. Ewangelia Judasza i większość poglądów, a także doktryna kainitów zawarte były w księdze apokryficznej noszącej tytuł W niebowzięcie św. Pawła. Tertulian opowiada że pewna kobieta należąca do tej sekty udała się do Afryki, gdzie zdeprawowała kilku chrześcijan. Nazywała się Kwintylla. Stąd jej uczniów obdarzono mianem Kwintylian. Warto przy okazji przypomnieć, że XIX-wieczne wolnomularstwo, w nawiasie stworzone przez potomków Kaina, Adonii Harmickie oraz legenda o Hiramie, którą przekazał Gerard, de Nerwal w swojej podróży na wschód przypisywał rodowi Kaina ogromną rolę w cywilizacji wszechświata. Kain i jego potomkowie przedstawieni są także po trosze jako ofiary niesprawiedliwego stwórcy. Sykstus ze Sieny pisze, Nesta Webster twierdził, iż istniała kabała wyjaśniająca torę za pomocą metody analogii oraz kabała fałszywa, pełna zuchwałych fałszerstw. Fałszywa kabała zajmuje się spekulacjami teozoficznymi, sefirotami, dziesięcioma ośrodkami mocy w kabalistycznej duszy, drzewem życia, dobrymi i złymi aniołami, demonami, obliczami Boga i opowieściami, iż Adam rzekomo współżył z diablicami, Ewa z diabłami i wężem, a także magicznymi praktykami. Dorzucił swoją cegiełkę do tego wątku słynny bakon, w nawiasie, przez historyków literatury podejrzewany o to, że pisał pod pseudonimem Szekspir, który mówił o różnicy między kabałami prawdziwą i fałszywą w Nowej Atlantydzie w wątku spotkania z żydowskim kupcem o imieniu Joabin. Paradę kabalistycznych wątków z udziałem syfirotów, dziesięcioma ośrodkami mocy, demonami, przedstawiłem na przykładzie satanistycznego pomnika papieża apostaty Jana Pawła VI. W książce On i Oni jest tam również analiza podporządkowanych kabale motywów architektonicznych świątyni poświęconej ojcowi Pio we Włoszech. Ojciec Pio tak się, w nawiasie chyba, tą profanacją zdenerwował w swoim sarkofagu, że spowodował najpierw upadek nowego dzwonu, który roztrzaskał się na tysiące kawałków, a następnie zesłał szarańczo na wnętrze świątyni i uczestników tej uroczystości, że musieli się salwować reiteradą. Podobnie oburzył się święty Poczciwina Franciszek z Asyżu, kiedy apostata Karol Wojtyła, potem Jan Paweł II, zebrał w Bazylice św. Franciszka w Asyżu weznawców religii, religii w cudzysłowie, na ekumenicznej hecy. Katedrą zatrząsło dwa razy. Zginęło w niej dwóch polskich franciszkanów. Przeciwieństwem postawy fałszywych kabalistów, faryzeuszy, kajenitów byli esenczycy. Byli przerażeni tym, co przynieśli Żydzi powracający z niewoli babilońskiej. Co zrobili z ich zasadami religijnymi, wiernością dla nauk Salomona. Wycofali się na pustynię Kuram, aby strzec ustnej tradycji Abrahama, Mojżesza, Salomona. Oczekiwali tam nadejścia Mesjasza, zbawcy narodu wybranego, dzieci Abrahama, które zostały oświecone niezależnie od rasy, był to bowiem Bóg całej ludzkości, wszystkich mieszkańców ziemi. Jak mówi najważniejszy tekst esenczyków, wizja Enocha, mieli pochodzić od Enocha, ale inni podawali, że pochodzą od Izraela, w nawiasie Izraela wybranego w XIII wieku przed Chrystusem na górze Synej przez starszyznę 70 mędrców wybranych przez Mojżesza. Literalnie trzymali się prawa Mojżesza wyłożonego w torze. Eseńczycy oczekiwali dwóch Mojżeszów, duchowego i politycznego. Pierwszy miał być kapłanem z rodu Arona, w nawiasie brata Mojżesza. Drugi królem z rodu Dawida. Ten duchowny to syn człowieczy, sędzia według księgi Daniela i pierwszej księgi Enocha. Jego polem działania miało być Królestwo Niebieskie. Polityczny Mesjasz to władca, król Izraela. O synu człowieczym mieli liczne wzmianki w pierwszej księdze Enocha, która miała pochodzić z trzeciego wieku przed Chrystusem. Nadejścia Mesjasza duchowego Żydzi oczekiwali przed narodzinami Chrystusa, z tym że Eseńczycy w pierwszym wieku przed Chrystusem trzymali się tradycyjnej kabały, a Żydzi z Jerozolimy oczekiwali na Mesjasza rasistę. Weznawcy fałszowej kabały wystąpili przeciw Chrystusowi, który głosił podobnie jak Jan Chrzciciel, że już na tym padole można zaznać Królestwa Niebieskiego. Był Synem Bożym, ale nigdy nie twierdził, że jest królewskim Mesjaszem, który będzie panował nad Żydami. Jezus mógł zacząć myśleć o sobie jako o duchownym, a nie królewskim Mesjaszu, kiedy stanął przed Kajfaszem, przewodniczącym Sanhedrynu. Gdy Kajfasz pyta Chrystusa, czy jest Synem Bożym albo Mesjaszem, we wszystkich trzech Ewangeliach Chrystus odpowiada tak samo. U Świętego Jana Piłat pyta go, czy jest królem żydowskim. Wszystkie zwroty u Esenczyków w Ewangelii Pokoju oznaczają człowieka, a nie Mesjasza. Dla Żydów oczekujących na politycznego Mesjasza nauczania Jezusa zagrażały ortodoksji Kajfasza. Porządkowi, który symbolizował Piłat i chociaż nie stwierdził on żadnych królewskich w nawiasie politycznych aspiracji podsądnego, to jednak tłum żądał uwolnienia Barabasza i stracenia Jezusa. Nad jego głową umieścili tabliczkę ze skrótem JNRJ – Jezus Nazareński Król. Księga Zohar to tak jakby mainkam faryzeuszy, fałszywych kabalistów. Zohar obwieszcza, że ich Mesjasz wypowie wojnę całemu światu. Kiedy święty unicestwi wszystkich gojów na świecie, pozostanie tylko Izrael. Talmud wskazuje konkretnie, jak postępować z chrześcijanami. W Zochar piszą: Bezbożni ludzie, w nawiasie chrześcijanie, są za kałą świata. Chrześcijanie zostaną zniszczeni jako bezbożnicy. Trzeba radykalnie zmniejszyć przyrost naturalnych chrześcijan, w nawiasie w realizacji. A Żydzi zawsze powinni oszukiwać chrześcijan. Wypędzenia nie osłabiły tej ich nienawiści do chrześcijan. Wprost przeciwnie, winę za wypędzenia składali na chrześcijan. Gdzież więc mogli się podziać Żydzi? W Langwedocji, w III wieku po Chrystusie, mieszkało wystarczająco dużo Żydów, aby można było w 768 roku założyć w Septymanii księstwo żydowskie, o czym chrześcijanie, a nawet Żydzi, prawie nic nie wiedzą. Był to ostatni obszar Galii jeszcze zajmowany przez hiszpańskich wizygotów po obrabowaniu Rzymu. Swoją stolicą mianowali Narbonę. Opanowali też szereg innych miast. Na początku VIII wieku południe Francji najechali Maurowie, w nawiasie Saraceni. W latach 720-759 Septymania znalazła się pod panowaniem islamu. Frankowie dowodzeni przez Karola Młota wyparli Maurów do Narbony, ale bez powodzenia oblegali miasta dowodzone przez muzułmanów i Żydów. Ataki kontynuował jego syn, Pepin Krótki. Po siedmiu latach zawarł rozejm z Żydami tych miast. Wreszcie Pepin Krótki wdarł się do Narbony. I tu bierze początek brutalna degradacja Chrystusa. A było tak. Udając bezstronność, Piszą o tym autorzy The Holy Blood and The Holy Graal, Michael Bungent, Richard i Henry Lincoln, że Jezus przeżył ukrzyżowanie i poślubił Marię Magdalenę, a ich potomkami są Merowingowie. Podają, że Pepin zawarł w 759 roku z żydowskimi mieszkańcami Narbonne układ Mocą, którego będą go popierać jako potomka króla Dawida w walce z maurami, a on w zamian uzna ich panowanie w Septymanii jako niezależnym księstwie z własnym władcą. W tym samym roku Żydzi, Żydzi w cudzysłowie, ochoczo umacniają swoją mini-ojczyznę. Podstępnie wymordowali muzułmańskich obrońców. Otworzyli bramy miasta przed Frankami i uznali Pepina za swego zwierzchnika. Po zapłaceniem daniny, septymania była w pełni niezależna z żydowskim władcą. Uzyskał francuskie obywatelstwo. Przybrał imię Teoderyk i jako potomek Dawida został uznany przez kalifa w Bagdadzie. Po wiekach starano się zatrzeć wszelkie ślady i świadectwa o żydowskim księstwie. Z tego wynikają do dziś pewne nieporozumienia w odróżnieniu Żydów od gotów. W roku 817 Ludwik Pobożny powołał niezależne księstwo Gotie ze stolicą w Narbonne. W roku 877 Gotie dostało się pod panowanie hrabiów Tuluzy, a nazwa Gotie przetrwała do późnego średniowiecza. Septymania stała się mekką Żydów diaspory. Osiedlali się w Langwedocji, infekując gojów ideami kabalistyczno-gnostyckimi. Na skutek tego kabała zdominowała życie południa Francji aż do XII wieku. Po drugiej krucjacie pojawiła się tam druga fala uciekinierów żydowskich z Italii, którzy nauczali kabały w szkołach Languedocji, Prowansji i Roussillon. Jednocześnie Żydzi uchodzący z Hiszpanii przed nowym atakiem muzułmanów 1147-1148 przynosili ze sobą tradycję babilońską. Tak nastąpiło wymieszanie tradycji sefaradyjskiej z arabską, czyli muzułmańskiej Hiszpanii z aszkenazyjską tradycją Żydów z latynochrześcijańskich Niemiec i Francji. Odtąd twierdzono, że Abraham przyjął kabałę od Melchidecha, króla z Salem lub Jerozolimy, albo od samego Mojżesza, gdy Bóg rozmawiał z nim na górze Synaj. Wszystkie okultystyczno-kabalistyczne nurty dwóch tysięcy lat można rozpoznać w południowej Francji XII wieku. Gnostycyzm, neoplatonizm, żydowski mistycyzm. Klasyczne dzieło kabały napisane w Hiszpanii w roku 1275 przez Mosesa de Lyon i krążące w Kastylii w II wieku, jak wspomnieliśmy, powstało w XIII wieku. To z Septymanii pochodzi wczesnorenesansowa legenda, w nawiasie literatura o świętym Gralu, natchnienie m.in. Dantego. To wtedy zaczęła się szerzyć legenda o Chrystusie i jego żonie, Marii Magdalenie. wykopalisku w pałacu Salomona krzyżowcy Templariusze prowadzili w określonym celu. To wtedy dziewięciu pierwszych Templariuszy stawiło się w Jerozolimie w roku 1119, a król Baldwin II wyznaczył im miejsce w pałacu Salomona, w którym przechowywano Arkę Przymierza zaginioną w roku 586 przed Chrystusem. To w Arce znajdowały się przywiezione do Jerozolimy przez Dawida kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań, a może to one same były tą legendarną Arką. Wykopaliska w pałacu Salomona podjęto w innym celu, bo prawdziwym założycielem templariuszy, nie był Demolaj, tylko Zakon Sionu. Kiedy Hugh de Payne powiedział o poszukiwaniach swojemu seniorowi z zakonu, hrabiemu Szampanii, ten natychmiast wyruszył do Jerozolimy. Wrócił stamtąd w 1108 roku, a sześć lat później ponownie tam pojechał. Został przyjęty do Zakonu Templariuszy. Znalazł jakiś skarb, a po powrocie do Francji podjął starania o jego ukrycie. Założycielem Templariuszy był rycerz Bernard, który zbroję rycerską zamienił na habit zakonu Cystersów. Ułożył regułę Templariuszy, zobowiązując ich do obrony właśnie powstałego Królestwa Jerozolimy. I właśnie dziwne zasoby pieniężne spłynęły wtedy do cysterców we Francji. A święty Bernard w swoich kazaniach popierał zakon rycerzy świątyni. Potem rozpoczął budowę kilkunastu gotyckich katedr. W ciągu dziesięciu lat templariusze potężnie się wzbogacili, a oficjalnym tego wyjaśnieniem była ochrona dziesiątków tysięcy krzyżowców. W jaki sposób ich chronili, jeżeli nadal było tylko dziewięciu templariuszy? Wreszcie zażądano od nich podanie źródeł tego bogactwa. Oznajmili, że odkryli alchemiczną tajemnicę przemiany metali w złoto. Jeszcze w XVIII wieku przybywali do Warszawy z Francji oszuści alchemicy, chełpiąc się znajomością tajemnicy Hokus-Pokus, z której wyskakiwało złoto. I tu przerwiemy historię niezwykle interesującą o Templariuszach. Na dalszą część zapraszam jutro.